Jaskinia Głupoty, najgłupszy polski podcast. Znowu nadaję. Cześć, jestem Krzyszman. a wy słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty. No, tak. W dzisiejszym odcinku będę mówił na dwa tematy, więc odcinek powinien być trochę krótszy. To jest chyba nie wiem, które podejście do tego odcinka. No, któreś wcale na pewno, bo. To potwierdza nawet tezę, że każdy od... że to co słyszycie, to jest tutaj z kolei próba podejścia do odcinka. Yy, więc na samym wstępie chcę wam powiedzieć o jednym problemie, który mam. No bo jeśli ktoś pisze komentarze, no to zwykle jest coś takiego, że się ustawia, żeby na maila przychodziły informacje o tym, że jest komentarz. A właśnie ja mam tak ustawione, ale mi nie przychodzi. Nie wiem co się z tym dzieje. Jeżeli macie, jeżeli, wiecie co, takie, jeżeli mieliście coś takiego, to możecie mi napisać. Jeżeli wiecie, jak to rozwiązać, no to też możecie coś takiego napisać. Pomóc mi jakoś w tym, bo naprawdę nie wiem, co się dzieje. A jest trochę uciążliwe wchodzić na stronę, żeby zobaczyć, czy jest jakiś komentarz. A tak, to to w iGoogle by mi pokazywało. No. E, więc dobrze. Dzisiaj będzie o takich kilku koncertach, i będzie też o książkach. Znaczy, nie, taki trochę liznę te, tego tematu, dlaczego ludzie nie czytają książek. A o książkach też będzie odcinek, bo yy, no bo sobie też zrobię taki odcinek książkowy się pobawię w takie małe subiektywnie o kulturce na temat książek. Yy, no, i tyle na razie.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 życie może piosenkę Crazy Train albo może Let Me Hear You Your Scream no jeśli tak to pewnie wiecie kim jest Ozzy Osbourne jeżeli tego nie wiecie no to może pamiętacie Paranoid od zespołu Black Sabbath albo Iron Man zespołu Black Sabbath to już pewnie każdy kojarzy więc wokalista tego zespołu o Osborn ma przyjechać do Polski na koncert. Ma, bo to nie jest jeszcze... Znaczy no, to nie jest w ogóle jeszcze tak za bardzo potwierdzone, bo to prawda wydała Ergon Arena w Gdańsku, na której koncert ma się odbyć, że w sierpniu 2011 roku koncert takowy się odbędzie, no ale jeszcze nic do końca nie wiadomo. No i ja generalnie na to się bardzo cieszyłem, fajnie, pojadę sobie na koncert, będzie git. No ale tutaj wczoraj, czyli dzisiaj mamy dziewiąty czy 8, ósmy, yy, ósmy mamy, yy, więc sobie 7 grudnia się dowiedziałem, że tutaj coś się nowego szykuje. Yy, Sony Festival, F festival, pewnie kojarzycie, yy, rok temu było coś takiego, i wystąpiła w Polsce Wielka Szwórka metalu. Mnie niestety tam nie było, bo miesiąc wcześniej byłem na ACDC, finansowo bym się nie pozbierał. Yy, no ale... Bardzo fajnie, yy, bardzo fajnie, że coś takiego jest i że w Polsce też to jest. I w tym roku też ma być. Z tym, że w tym roku yy, wystąpią zespoły, miały wystąpić zespoły heavy metalowe bardziej. Yy, tak już wyszło po myśli wszystkich, ale tu zdziwienie. Ponieważ wystąpi jako headliner Iron Maiden Motorhead oraz Slipknot yy, Na Slipknota się ludzie najmniej cieszą, chociaż nie wiem czemu, bo ja Slipknota bardzo lubię. Nie wiem jak inni, ale dla mnie ja nie mam nic do tego zespołu. Yy, no. nie tutaj nazywa się, nasuwa się pytanie, co wybrać? No bo jestem realistą i raczej na obydwa koncerty nie pojadę, bo kasa bo, nie wiem, nawet bym się starał pojechać na gol Golden Circle, no ale za dużo kasy by to kosztowało. Więc tak jak na ACDC, na płytę drugą, zobaczymy, pewnie 400 zł za bilety bym wybulił, plus jeszcze no, plus jeszcze dojazd, no to trochę kasy pójdzie. Ale nieważne, osuwa się pytanie co wybrać, bo z jednej strony to przecież trzy wspaniałe metalowe zespoły, każdy z nich lubię, z drugiej strony mamy tylko jednego Oziego Osborne'a, no tak starego. Z tym, że to są trzy wielkie zespoły, a tutaj mamy mega, super, hiper wielkiego Oziego Rzecz gdyby nie Ozzie Osborne, praktycznie by nie było Heavy Metalu, no. Dobra, może przesadzam, no ale Black Sabbath chyba jako pierwszy zespół na świecie zaczął grać Heavy Metal. Heavy Metal zaczął rozkwitać w latach 80 oni już go grali w 68 nie wierzycie? Zobaczcie sobie album Black Sabbath. No. Więc... Albo 69, przepraszam, mogłem się walnąć, nie Mogłem się walnąć, nie pamiętam. No ale to jest fakt. Nie wiem. Co byście wybrali na moim miejscu? A no, może się wybieracie na jakiś z tych koncertów? Będzie mi lepiej wybrać. No. Dajcie w komentarzu. O komentarzach zresztą też powiem. No i przechodzimy do drugiego tematu. No, mówiłem, że będzie krócej. Otóż książki, książki, książki, książki. Zetknijcie sobie może do swojej głowy, jaki jest wasz standardowy opis nastolacka. I zastanówcie się, czy taki nastolatek czyta książki. Bo według mnie standardowy nastolatek nie czyta książki. Młodzi ludzie nie czytają książek i co widać na jakichś takich wykresach, badaniach, ogólnie Polacy coraz rzadziej sięgają w książki. Ale dlaczego tak jest ogólnie? Przecież książki są fajne. Książki to... Najgorsze jest to, że wszyscy myślą, że książki y, są takie, jak są w szkole. I to ich zniechęca od razu. Potem co tam będą czytać, nie? No to może ja tu sobie wypisałem y, cztery takie... Y, cztery takie... no... cztery takie główne y, wymówki, dlaczego się nie czyta książek. No bo brak czasu, oczywiście. No ale jak ktoś ma czas, żeby sobie y, porozwalać terrorystów w ecs no to czemu nie może tego przełożyć sobie na książki? Też, przecież książki to też, no, też zabawa powiedzmy, też z tego płynie jakaś przyjemność i jest bardzo fajnie, no ale, hm, No nie dla młodego człowieka. Koszty. Że książki przecież kosztują, 30 zł piechotą nie chodzi. No, 30 zł piechotą nie chodzi ale mamy przecież przerożniaste biblioteki, które nam te książki udostępniają za darmo. Ponadto biblioteki w większości są darmowe, więc w tym raczej problemu być nie powinno. Oczywiście taką książkę trzeba też oddać, co jest minusem, bo niektórzy ludzie wolą mieć książki na własność, no ale tu jest sprawa wyboru, czy lepiej przeczytać, oddać, czy może kupić za 30 zł i tak wydawać pieniądze no i wydawać. Tutaj. No i tak jak już mówiłem, szkoła też zniechęca ludzi do książek. Chociaż, no, no trzeba być chyba głupim, żeby myśleć, że, że książki istnieją tylko takie, jakie już słyszeliśmy w szkole. Przecież to, no, weźmy na rozum. Jeśli jesteśmy takim niezbyt inteligentnym, Człowiekiem. No i czytamy sobie, nie wiem, jakieś tak, jak pies został kotem, czy coś takiego, no nie, tam było chyba jak pies jeździł koleją, czy tam jak kot, kot jeździł koleją, nie, co to było, dobra, nieważne, e, dobra, jak ten, to był chyba kot, jak kot jeździł koleją, tak, bo to nie było żadne z tych zwierząt, nie, chomik to nie był. Nie, to był pies, to był pies, to był pies. Na pewno. E, więc tak. Jak pies jeździł koleją? Przecież, no dla mnie to było debilne, no. no. Albo tam jakaś... Y, Ania, z czego była Ania? Z Zielonej Górki, tak? E, no, więc dobra, dajmy na taką... Anio z Zielonej Górki? Z tam z Zielonego Miasteczka? Nie, z Górki chyba. No, nie mam pamięci do tych lekcji. A chyba z Zielonej Górki. Wiem, że tam jeszcze było coś z Awony, czy coś takiego, ale tego na szczęście nie musiałem czytać. Więc po dygresjach. Yy, czy to ten, że czytaliśmy, a nie z Zielonej Górki, no i nie, nie mamy pomysłu na wakacje. Okropne, nie mamy pomysłu na wakacje. Yy, no i co robimy? Yy, no może nagramy podcast, no ale nie mamy głosu, czy nie? Yy, może przejdziemy jakąś grę? No ale komputer jest trochę słaby, a wszystkie co mam to przeszedłem. No to może, no to może, no i tutaj kończą ci się zajęcia, więc no może poczytam książkę. Nie, nie, nie, przecież książki to są same debilizmy. Otóż książki to nie są same debilizmy, bo no, no, no, no, przecież tutaj czytałem, czytałem sobie Anie z Zielonego Wzgórza. No to przecież to głupie jest, i czytałem też wiele innych książek, przecież te książki to są debilne. No ale przecież książek tyle przecież powstało, że chyba nie każda jest debilna. No ale przeczytałem w szkole tyle, które na pewno wszystkie... i nie trafiłem jeszcze na ani jedną fajną. No co do takiego myślenia, no to... Yy, no, no no no nie. Nie, ponieważ książki, no, no to jest chyba normalne, że książek musiało powstać tyle, żeby powstały też fajne, i naprawdę, idźmy do Empiku, kupmy jakąś taką książkę z działu fantastyka, czy co tam nas interesuje i zobaczmy, czy to jest fajne, czy nie fajne. A nie takie ocenianie. A w szkole nie wiem, nie wiem czemu serwują nam takie książki, nie mogliby czegoś lepszego zaserwować. Wiem, że te książki tutaj mamy mają jakieś wartości nam wprowadzać, mamy się pięknej literatury uczyć, no ale... No, ja, ja się przyznam, ja ostatnio książek nie czytam, ściągam sobie audiobooki, słucham audiobooki. Teraz, y, teraz mieliśmy Division, mamy Division 303 do przeczytania. No, no, przyznam się, przyznam się. Y, też ściągam audiobooka. No bo, hmm, no, faktycznie nie mam czasu, nie mam czasu. I tutaj się zwraca. Przed chwilą, to powiedziałem, brak czasu. No ale przecież możesz przełożyć. Tylko, że ja nie chcę przełożyć. Ciągnę z audiobooka. No. Dywizjon Czysa 3 to nie jest jakaś taka książka, którą bym chciał koniecznie przeczytać. Ale ja wam powiem, że od oddzielam sobie tak przed snem kilka minut, kilkanaście na przeczytanie książek, książki. Teraz czytam książkę, którą polecam. Chociaż jeszcze nie przeczytałem. Książkę Wojciecha Cejrowskiego Gringo i z dzikich plemion. Stała sobie w domu u babci przez kilka lat, aż przy okazji nagrania podcastu, bo u babci nagrywałem kiedyś podcast, yy, przeczytałem kawałek i stwierdziłem, że wow, to jest świetne, to jest genialne, no i czytam, czytam, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, bardzo fajne. No i jeszcze czwarty punkt, dlaczego można, yy, dlaczego, dlaczego, dlaczego, można nie, dlaczego się nie czyta książek, yy, więc, no więc, więc, więc, po co? Po co czytać książki? No po co czytać książki, jak przecież to, to nic nie wnosi, tylko czas zabiera. Książki to rozwijają cholernie wyobraźnia. To fakt. Książ z książkami można przeżyć przygodę swego rodzaju, bo, no, można. Taką, nie taką jakąś przygodę, jak powiedzmy, porwał się piraci, a ty uciekniesz ze statku tylko za pomocą maszynki do golenia, no ale... No. Przeczytajmy sobie Władce Pierścieni, czy to mowa i powiedzcie, czy nie wciągnie was to. Od, takiego, od takiej strony, że... No, książki wciągają po prostu. I to jest fajny sposób spędzania czasu. Na pewno nie, gor nie gorszy od grania na komputerze bezmyślnego zresztą. No, na pewno, nie? Ja oczywiście czytam książki. Ostatnio miałem taki zastój trochę. Yy, czytam książki. Do moich ulubionych książek, a może nie zradzę wam, bo jeszcze przyjdzie czas na odcinek książkowy, ale y, najbardziej lubię fantastykę i chyba w zasadzie tylko to czytam. Jeszcze ewentualnie jakieś książki przygodowe sobie przeczytam, ale raczej u mnie dominuje fantastyka. O, może o ulubionych autorach powiem. Moim ulubionym autorem jest y, Terry Nie, JRR Tol Tolkien. Tak, ten ten pierścieni", Nie wiem, jak to się J.R.R. Tolkien. Jest on moim ulubionym autorem. Chociaż przeczytałem od niego tylko cztery książki. Pewnie każdy już się domyśla jakie, yy, Dalej co? Yy, co tam? jeszcze jest na drugim miejscu Terry Pratchett, genialny, no bo przeczytam wam w następnym odcinku. Następny odcinek to chyba będzie odcinek książkowy, kilka jego dzieł, kawałków, no można się ciekawić i śmiać, no piękne. Jeszcze następne yy, to następny to jest. a następnego to nie ma, no nie wiem. Święty Jan ciekawie pisał, ale co tam dobra walić. Yy, no i to raczej polecam. Yy, no i to. No i tyle. Jeszcze yy, o czym mam tu powiedzieć? Bo jeszcze dwa punkty mam do powiedzenia. I chyba czas najwyższy je, je powiedzieć. Słuchajcie, jeśli zobaczymy pod najnowszy odcinek jaskini głupoty, zauważymy tam 6 komentarzy. Ja teraz szybko wejdę na stronę jaskini głupoty. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy tak szybko, bo coś mi internet ostatnio nie domaga. I to nie tyle przez internet, bo mam 15 megabitów czy tam megabajtów na sekundę, ale antenkę odutera od mam idiotyczną. No i nie działa to tak, jak powinno. Więc ja zapycham czas, w którym to się będzie ładować, ale coś się dzisiaj ładuje później dłużej niż wcześniej. No ale zobaczymy tam, że jest tam 6 komentarzy. Jak na dzień 8 grudnia. W tych, 6 yy, komentarzach, dwa są moje, nie. W tych 6 komentarzach, czy są moje? Nie, stop. W tych 6 komentarzach, to jest, są dwa moje, jedwa sławka, Jeden... Jeden, jeden... Jeden mamy... Kasi... No kurde, co jest z tym internetem? Jeden Kasi i jeden chyba był jeszcze kogoś innego, ale to się zaraz okaże... Jeszcze jeden radiowego koguta domowego jest. No. I to jest cholebnie mało tych komentarzy, a chyba zdaje mi się, że więcej osób mnie słucha. No i może byś skomentował teraz słuchaczu, bo mi jest weselej, jak komentarze są i jest fajnie i generalnie bardziej się cieszę, mam więcej ochoty do życia i wszystko mi się lepiej robi, jak są komentarze, więc komentujcie to, bo co z tego, że ktoś tam mówi A, słuchałem, słuchałem, niezły podcast. Jeżeli, no, nie ma, to nie zostawił jakiegoś takiego fajnego, trwałego śladu i, no nie mogę się pocieszyć z tego, bo tak jak dla komika zapłatą... komika takiego amatorskiego nie jest zapłatą to, ile ludzi przyjdzie go obejrzeć, tylko ile ludzi będzie się śmiało w jego występie, bo wtedy ryj mu się będzie cieszył z tego. Tak samo moją dla mnie zapłatą za to, co robię nie jest to... nie jest to jak... jak... Ile ludzi mnie posłucha, a ile zostawi komentarze i to nie ważne, czy negatywne, czy pozytywne. No ale, dobra, źle to powiedziałem, bo nie robię za najlepszego podcastu, a wszyscy wiemy, że jaka praca taka płaca. No chyba, że wybierzemy się do Sejmu, no to wtedy, no to wtedy, ta rzeczywistość zostaje nam nagięta, no ale co możemy zrobić, tak? No, no więc zostawcie komentarz, no co ci szkodzi słuchaczu, co ci szkodzi? Ja bym Ci zostawił. Chociaż wiem, że to tak łatwo mówić, bo czasami nie ma do czego zostawiać komentarzy, no. Po prostu nie ma do czego. Następne. Yy, zimą za bardzo Wam dyktafon, koledzy postcasterzy? He? Za bardzo Ci? Bo chcę, ci po, bo chcę Wam powiedzieć, że ostatnio nie ma jakichś podcastów i tutaj akurat kłamie bo, aż mam nadmiar podcastów w MP 3 mojej, ale wcześniej, kiedy sobie pisałem tą mapę myśli, nie miałem. Więc tak, chcę was pochwalić, ale róbcie jeszcze więcej tych podcastów, bo najwięcej mam podcastów Kasi z niemów nikomu. A jeżeli słucham, i będę słuchał za dużo podcastów jej, no to w końcu mi się znudzi. Więc na przykład z kwarku, nagraj coś, y Papo, nagraj coś, bo przesłuchałem te dwa odcinki to ten kawałek z My, Made in Ireland też yy, Robert Kesslingu do Ciebie mówię też Kamaszyn wierzę w Ciebie yy, Przemek No. i jeszcze popchnę radiowego koguta domowego bo on też robi świetny podcast słuchajcie wejdźcie sobie rad radiokogutdomowy.com albo radiokogut. Domowy.pl, nie pamiętam dokładnie i sobie zobaczcie, odbyło się też. A teraz źle powiedziałem, dobra, słuchajcie, odbyło się też spotkanie. pod. znaczy, no w Radiu Szczecin w audycji Trącik mieszkał był kawałek poświęcony polskiemu podcastingowi. Przesłałem sobie tego wczoraj, dokładnie, bo nie miałem czasu. Nie... No, mój super internet yy, po godzinie 22 nagle zmienia się w idiotyczny internet. Chociaż, no, tak jak mówię, jest godzina 17 za 10, a i tak ten internet nie jest za dobry. No ale, tam w pewnym momencie Robert Kamaszyn wspomniał o mnie. No i jestem mu z tego powodu bardzo wdzięczny. No bo, słuchajcie, mówili o mnie w radiu. Bądź co bądź, ale mówili o mnie w radiu. Jestem z tego powodu dumny. Słuchajcie, wejdźcie sobie na podcast 420 podcast przez K przez podcast420.net, albo najlepiej wpiszcie sobie podcast420 w Googlach, bo mogłem się pomylić w tym linku. No i posłuchajcie, jeśli jeszcze nie słuchaliście, bo może ktoś mnie zna ze znajomych słuchać nie słuchał. Pierwszy podcast z Czech. No i teraz jest mój ulubiony moment w odcinku, bo teraz zacznę napieprzać bardzo szybko i mówiąc do końca i już koniec się zbliża, więc słuchaczu komentuj, komentuj ten podcast, bo naprawdę napracowałem się przy nim, nie napracowałem się, ale chcę żeby tak brzmiało, więc komentuj, komentuj, komentuj, komentuj i jeszcze raz komentuj, słuchaj, komentuj, słuchaj, komentuj i słuchaj i może komentuj, dziękuję, cześć mówił Krzyszmen, pa. A na koniec powiem dupa.